Dobry wieczór Państwu. Chciałbym wszystkich powitać, jeśli można, komunikatem o aktualnym stanie mojego głosu. Miłe Panie i Panowie, bardzo mili. Przysłuchajcie dobrze się głosowi memu, bom pracował w pocie czoła, aby głos mój zabrzmiał z goła, aby głos mój zabrzmiał z goła po nowemu. Najpierw wziąłem się za brzmienie górnych tonów, by je zmienić radykalne, wszczołem kroki. I mój upór tyle wskurał, że obecnie moja góra brzmi mi czysto i rezonans ma szeroki. Pozytywną zmianą góry zachęcony, dalej jąłem działać na odnowy niwie. Lecz choć param się z mozołem, ciągle mam kłopoty z dołem. Dół mi ciągle po staremu brzmi fałszywie, a że stawiam sobie spore wymagania. I nie lubię szukać łatwej koniunktury, więc mam problem mój tylosie, problem. Mam jak w moim głosie dopasować stary dół do nowej góry. I udało Odliczanie, odliczanie. Uwaga, uwaga, nadajemy komunikat specjalny. Dzisiaj o godzinie 12.45 w miejscowości Mielno w województwie zachodniopomorskim wyłowiono z Bałtyku ciało młodego, niezwykle przystojnego mężczyzny. Przyczyną zgonu było prawdopodobnie zacałowanie. O dokonanie tej straszliwej zbrodni podejrzewa się mieszkankę okolic. Dla dobra śledztwa miejscowa policja nie może ujawnić jej personaliów. Do chwili ujęcia podejrzanej radzimy zachować wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, licho nie śpi. Komunikat. Niemniejszym ogłasza się, iż podcast Nie Tylko Dla Orłów powraca. Wszystkich zainteresowanych powiadamiamy, iż nowa strona podcastu jest pod adresem tylko www.nietylko-dla-orłów.pl. Ten adres strony z polskimi znakami, czyli u zamknięte oraz W związku z uchwałą Rady Państwa o wprowadzeniu na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanu wojennego, Minister Spraw Wewnętrznych wprowadził zakaz poruszania się obywateli w miejscach publicznych. Zawiadamiamy też, iż poprzednia strona wciąż istnieje pod adresem tylko dla www.nietilkodlaorow.com. W tym wypadku adres strony po staremu, czyli bez polskich znaków. RSS bez zmian. Zapraszamy do słuchania i odwiedzania. Halo, halo. tu Warszawa i wszystkie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40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 I mój upór tyle wskórał, że obecnie moja góra brzmi mi czysto i z ma szeroki. Pozytywną Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii.